To są informacje Polskiego Radia 24. Wyborcza mobilizacja na Węgrzech. Głos w wyborach parlamentarnych oddała już ponad połowa uprawnionych. Brak porozumienia USA z Iranem. Negocjacje w Islamabadzie trwały ponad 20 godzin. Odpowie za handel bronią, amunicją i narkotykami. Groźny przestępca zatrzymany na Lubelszczyźnie. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Kolejki przed lokalami wyborczymi na Węgrzech. Od kilku godzin obywatele tego kraju oddają głosy w wyborach parlamentarnych. Ostatnie sondaże dawały przewagę opozycyjnej partii Tisa, Pitera Modiora. Po 16 latach władzę może stracić Viktor Orban. Do godziny 13 głos oddało ponad 54% uprawnionych. Jeśli wygra TISA, sprawowanie władzy Peterowi Modiorowi mogą utrudnić zabetonowane przez Fidesz instytucje. Tak mówił na naszej antenie ekspert ośrodka studiów wschodnich Andrzej Sapecki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 Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 19:00. Od 22.00 zapraszamy na Wieczór Węgierski na naszej antenie. Będą relacje naszego korespondenta i wysłannika, także analizy i komentarze ekspertów. Nie doszliśmy do porozumienia z Iranem, bo Iran postawił nie do zaakceptowania... Postanowił nie zaakceptować naszych warunków, tak mówi amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Rozmowy z irańską delegacją w stolicy Pakistanu trwały 21 godzin. Vance przekazał, że USA złożyły ostatnią propozycję i jak dodał, liczy na to, że Iran ostatecznie ją przyjmie. Szef irańskiego parlamentu, który przewodniczył delegacji swojego kraju, oświadczył, że Stany Zjednoczone nie zdołały zdobyć zaufania strony irańskiej. Rozbieżności są daleko idące i to na różnych płaszczyznach. Chodzi też o kulturę negocjacji, mówił na naszej antenie ekspert do spraw międzynarodowych Marcin Wojciechowski. Z jednej strony Amerykanie, którzy rozumieją to, co się mówi dosłownie, a z drugiej strony zupełnie inna kultura.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 I Jeszcze słowa rzecznika MSZ-u Iranu, osiągnęliśmy zgodę w wielu punktach rozmów, ale poglądy były różne w dwóch ważnych kwestiach, przez co nie osiągnęliśmy końcowego porozumienia. Groźnego przestępcę zatrzymali lubelscy łowcy głów, wspierali ich kontrterroryści. Akcja rozegrała się na jednej z ulic Puław w mijającym tygodniu. Dopiero dzisiaj poinformowała o niej policja. 61-letni mieszkaniec Lublina 10 lat spędził w więzieniu, później związał się z gangiem Mokotowskim. Był poszukiwany, bo miał odbyć czteroletnią karę pozbawienia wolności, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.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 W Muzeum Katyńskim w Warszawie zostali uczczeni Polacy zamordowani przez Sowietów w 1940 roku. Uroczystość odbyła się z udziałem krewnych pomordowanych w zbrodni katyńskiej i przedstawicieli władz państwa. W przeddzień dnia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej upamiętnia ono blisko 22 tysiące polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku na mocy decyzji Stalina.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 W Warszawie rozpoczyna się XIX kateński Marsz Cieni. Wydarzenie organizuje stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław, wspierane przez Instytut Pamięci Narodowej. Podczas marszu będą rozdawane repliki guzików z mundurów polskich oficerów zamordowanych w zbrodni katyńskiej. To były informacje Polskiego Radia 24. Wiosna przestała się na nas gniewać, przeniosła pogodną i dość ciepłą niedzielę. Najwięcej słońca jest w centrum i na wschodzie kraju, a najwięcej chmur na zachodzie. Tam pada słaby, przelotny deszcz. 10 stopni na termometrach w Białym Stoku, 14 w Warszawie i Poznaniu. Zimno na Półwyspie Helskim, tam 6 stopni Celsjusza. Klimat. Bardzo dobra jest jakość powietrza w Połańcu, w i Floriance na Lubelszczyźnie, umiarkowana w Szczecinku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Ponad połowa prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Według prognoz do końca dnia nie ma ograniczeń w korzystaniu z urządzeń elektrycznych. W lasach w całym kraju utrzymuje się duże lub średnie zagrożenie pożarami. Klimat. Radio 24. Słowem wszystko. 7 minut po godzinie 15 słuchają państwo Polskiego Radia 24, a jak zwykle o tej porze w niedzielę wybieramy się do teatru. W repertuarze. Martyna Podolska, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy wybierać się do Nowego Teatru w Warszawie i do Teatru Polskiego w Poznaniu, bo będziemy opowiadać o najnowszym przedstawieniu w reżyserii Katarzyny Kalwat, która jest razem z nami. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteś, bo po raz pierwszy widzimy się w studiu i będę miała szansę rozmawiać z Tobą i o Twojej ostatniej premierze i mam nadzieję, że o Twoim pomyśle na teatr. Pulverkopf wybrzmiał premierowo w Nowym Teatrze. W czwartek odbyła się premiera tej adaptacji, scenicznej adaptacji powieści Edwarda Pasewicza nagrodzonej Angelusem. To jest grube grube tomisko. To jest opowieść o, ja bym powiedziała, o tożsamości przede wszystkim. Chociaż trochę inne zdanie ma aktorka występująca w tym przedstawieniu, Bogusława Schubert. Posłuchajmy.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 Kasiu, o czym jest pulverkop dla ciebie? Tutaj, wsłuchując się w to, co Bogusława Schubert, grająca rolę babki, nam powiedziała o Pulverkop, nie sposób się z tym nie zgodzić. No ja myślę, że oczywiście to jest o badaniu swoich korzeni, swoich archiwów rodzinnych, o badaniu swojej tożsamości. I rzeczywiście jest tak, że to badanie tej tożsamości, tworzenie swojej biografii w oparciu o to wszystko, co dostajemy w pewnym sensie. Się jako rodzaj dziedzictwa, dostajemy to jako przypis do naszego życia, do naszego życia. Tak, dostajemy to od naszych przodków, dostajemy to od naszych rodziców. To jest, to badanie tej tożsamości odbywa się w momencie, w którym główny bohater dowiaduje się, że cierpi na chorobę nowotworową, więc z jednej strony rzeczywiście jest tak, że to jest o, o tym, kim jesteśmy się składamy, często z nawzajem wykluczających się elementów tożsamościowych, kulturowych, ale też to jest o tym, jak akt twórczy, akt pisania powieści może być formą radzenia sobie z doświadczeniem choroby, z doświadczeniem obcowania ze śmiercią. Dlatego wydaje mi się, że jest to bardzo wielopo wielopoziomowa powieść i starałam się jednak rzeczywiście w naszym spektaklu, przede wszystkim z skupić na tym, czym ta tożsamość jest głównego bohatera i jak badanie tej tożsamości może wpłynąć na ten akt uleczenia siebie czy, czy, czy oswajania śmierci i choroby. I to to się udaje. Zadałam Ci to proste pytanie na początek naszej rozmowy, nie dlatego, że nie czytałam tej powieści, czy nie dlatego, że nie widziałam Twojego spektaklu, ale zastanawia mnie, czy czytając Ty po raz pierwszy tę powieść, już słyszałaś ją scenicznie, czy zdawałaś sobie sprawę z tego, w jakim kierunku będziesz przygotowywać adaptację. Bo domyślam się, że czytanie książki w przyjemnych warunkach jest czymś innym niż później czytanie tej samej książki już z myślą, że będziesz ją adaptować i wokół czegoś będziesz musiała zbudować dramaturgię spektaklu. Zawsze staram się stworzyć sobie taką przestrzeń, takie pole do pracy twórczej, która jest odcięta od już bezpośredniego procesu prób, który prowadzi do premiery, który jest po prostu też związany z uruchomieniem takiej machiny, że właściwie wtedy nie ma przestrzeni na to, żeby w sposób niezależny, autonomiczny myśleć i nie można sobie pozwolić na to, żeby penetrować tak nowe pola i obszary e, związane z tym światem, z wyobraźnią, z fantazją, e, do której ta powieść nas zaprasza. W związku z tym ja zawsze staram się to pierwsze czytanie potraktować bardzo serio. Mm, no i rzeczywiście e, sprawdzam wtedy zawsze, badam e, jaki rodzaj e, wyobraźni to we mnie uruchamia, jakie obrazy powstają podczas tego pierwszego e, czytania, a potem staram się jakoś tą wyobraźnię swoją e, pilić poprzez formę i ta forma jest zawsze związana już z aktem y tworzenia adaptacji. No i tutaj dużą, duże znaczenie ma nie tylko język, ale też właśnie muzyczność tej frazy, która tutaj rzeczywiście w powieści Pulverkop Edwarda Pasewicza e, może być w pewnym sensie partyturą e, takiego scenicznego wykonania tej powieści. To jest ciekawe, co powiedziałeś, że pojawia się obraz ten wyobrażeniowy, a później pojawia się ta muzyczność, bo przecież ty słyniesz twoje spektakle słyną właśnie z tej muzykalności, rozumianej na różne sposoby i dosłownie, i, i niedosłownie, ale najpierw jest obraz, tak? A potem, najpierw potem jest, dźwięki? Najpierw jest wyobraźnia, to znaczy to, jak bardzo mnie to uruchamia, czy te obrazy się same w, tworzą, jak na takim poziomie emocjonalnym pracuje ze mną ten, ten materiał i rzeczywiście w przypadku Pulverko było tak, że te obrazy same powstawały bo to jest bardzo somnamboliczny, bardzo senny yy, materiał i jeśli rzeczywiście to mnie y, uruchamia i te sceny w pewnym sensie one same się tworzą w mojej wyobraźni, że ja właśnie nie muszę wykonywać żadnej pracy, yy, to wtedy następuje już taki etap pracy czysto analitycznej, powiedziałabym matematycznej wręcz i wtedy się przyglądam temu, jaka jest struktura, jaka jest architektura tej powieści, jak ten język funkcjonuje i w jaki sposób mogłabym przetworzyć tą materię języka poprzez właśnie tą sferę audialną, muzyczną, w jaki sposób mogę pracować z, z, z językiem. Rzeczywiście moje spektakle są bardzo muzyczne, ale ta muzyczność języka, ona jest w pewnym sensie już y, efekty mojej decyzji, że ja coś chcę zrobić, że ja się tego podejmuję. E, lubię mieć ten taki nieskrępowany moment w swojej pracy twórczej, kiedy właściwie bez tego dyktatu pokazywania czy produkowania spektaklu mogę się po prostu w jakiś świat zapuścić, mogę po prostu w tym świecie przez wiele tygodni pożyć. I e, jeżeli to działa, jeżeli ta wyobraźnia e, tego świata się we mnie rozrasta, e, to znaczy, że Yy, że mogłabym się tego podjąć. Bogusława Schubert w tym krótkim fragmencie, w tej krótkiej wypowiedzi wspominała o dziadku dość enigmatycznie, ale to jest bardzo ważna postać w tej opowieści i także w twoim spektaklu, bo nie tylko Patryk Werhund, czyli główny bohater, zadaje sobie i wszystkim wokół i widzom to pytanie. Czy ty tworząc tę adaptację też właśnie wokół tego pytania starałaś się zbudować tę opowieść. Kim jest ten dziadek i, i co tak, ten no dziadek tutaj mamy rzeczywiście za sobą? dwóch dziadków i to jest ten rodzaj takiego dziedzictwa e, negatywnego w pewnym sensie. No bo mamy dziadkę Jor mamy dziadka Jorga, który był esesmanem, pracownikiem szpitala w Meseritz Obrewalde. I mamy drugiego dziadka, który jest tym dziadkiem, kompozytorem Norbertem von Hanenheimem. Dziadkiem, który uruchamia w nas zupełnie inny rodzaj wrażliwości, potencjału właśnie literackiego, muzycznego. To jest ten dziadek, w którym Główny bohater Patryk Werhunt jest rozkochany. No i mamy dziadka Jorga Strutkowa, który jest tym dziadkiem, którego Patryk stara się w sobie zanegować, a który niejako rykoszetem powraca w postaci różnych właśnie flashbacków, w postaci też pewnych sposobów myślenia, w postaci rysów twarzy. Z mimiki, y, ale też pewnych tendencji y, y, głównego bohatera. Z Dlatego nie? mamy dwóch dziadków tutaj i można powiedzieć, że to są te nawzajem wykluczające się tożsamości Patryka Verhunta, ta tożsamość właśnie dziadka niemieckiego o niemieckich korzeniach Jorga i też tożsamość Norberta von Hannenheima, y, tego dziadka ukrytego, o którym on się dowiaduje y, w pewnym momencie, na pewnym etapie swojego, swojego życia, czyli y, dziadka, który no właśnie y, Jestem wymarzonym dziadkiem głównego bohatera Patryka. I to jest Berchuta. rzeczywista postać? I to jest bardzo ważne, że to jest rzeczywista postać, postać, która komponowała w, na przestrzeni I i II wojny światowej jest to kompozytor, który, który zostawił bardzo niewiele swojego, swojego dorobku. Większość jego partytur i większość jego, jego utworów została zniszczona w trakcie bombardowania Berlina. Pierwotnie sądzono, że również w tych okolicznościach zginął sam Norbert von Hannenheim. Natomiast to nie jest ostatecznie. Norbert von Hanenheim zginął w szpitalu w Mezerice Obrewalde w momencie, w którym Sowieci wchodzili do, do, do Polski, zginął śmiercią głodową. I to jest ten, ten drugi dziadek. No, ale tutaj mamy też bardzo ważny taki element, o którym wydaje mi się, że Bogusława Schubert też wspomniała. A mianowicie takie napięcie między biografią a kreacyjnością, czyli co z tego wszystkiego, z tego materiału jest osobistym, intymnym wątkiem biograficznym samego autora Edwarda Pasewicza, a co jest tym elementem kreacyjnym, w oparciu o który Edward Pasewicz w pewnym sensie opowiada siebie. I rzeczywiście tutaj mogę powiedzieć, że i Edward też o tym otwarcie mówi, że jego korzenie właśnie niemiecko-żydowskie też dotykają tych rejonów, o których opowiada poprzez postać właśnie Jorga i poprzez niemieckie różne konteksty. No ale jest też ta postać tego wykreowanego dziata, Norberta von Hanenheima i to jest bardzo ciekawe, że to jest jakaś taka tożsamość zastępcza, czy może bardziej powiedziałabym nawet nie tyle tożsamość zastępcza, czy rodzaj pewnego sobowtóru, poprzez który sam autor Edward Pasewicz bada siebie, czyli tutaj Patryk Werhunt, bo tutaj mamy rzeczywiście Nałożenie. całą e, powiedziałabym plejadę sobowtórów, bo mamy przecież Edwarda, który wymyśla Patryka Werhunta jako swojego sobowtóra, który ma Norberta von Hanenheima, ale w tym wszystkim Mamy jeszcze Jacka Poniedziałka, który też w pewnym sensie podszywając się pod postać Patryka Werchunta, głównego bohatera, w pewnym sensie bada siebie, opowiada o sobie, też korzystając z potencjału tych wszystkich postaci. A z tego też słyniesz i z tego też słynie twój teatr, czyli mieszanie rzeczywistości tej biograficznej i fikcji literackiej, scenicznej. A wspominałaś o Jacku Poniedziałku, który wciela się w tę główną postać, a my mamy specjalnie dla Państwa fragment tego przedstawienia. Nie chcę już więcej odpowiadać na pytania, kim jesteś, kim się czujesz... Nie chcę tych obleśnych, lepkich szeptów za plecami. Czy wiem, że Kajetan Mizranowicz, mój Kajetan, to Żyd? ksyczą jak naziści w 33. Werhund, jüdischen geliebten in Nie chcę, żeby patrząc na mnie, widzieli blondynka w mundurze Hitler Jugend. I to ich ciągle szwul za plecami. I to ich ta się szwach, ob szwach, powtarzane w nieskończoność. Ja zawsze chciałem być inny, kochać, i być kochanym to Jacek Poniedziałek, grający głównego bohatera. Na scenie 11 osób, w tym Fryderyk Lutyński, kompozytor, pianista, który również jest obecny. Tak jak i zresztą wszyscy aktorzy, bo właściwie nie schodzą ze sceny. Ta koncepcja myślę, że jest wyzwaniem. A całe przedstawienie nie jest krótką opowieścią. Oczywiście to było wiadome już patrząc na objętość książki, ale tak myślę, że chciałaś, żeby ta opowieść się sunęła, żeby była taka refleksyjna, Żeby dawała też i oddech pomiędzy tymi głębokimi emocjami i uczuciami, które są oczywiście obecne na scenie. To miało być takie snujące się. To miało nawiązywać, zapytam wprost, też i do Teatru Krystiana Lupy? Nie wiem, czy, czy miało nawiązywać. Ja raczej nawiązuję do swojego teatru. Więcej widzę tam odniesień, prawdę mówiąc, do obrzędów czy myślenia rytualnego, które jest u Grotowskiego, czy powiedziałabym do pewnych kantorowskich gestów. Ja jestem oczywiście wychowanką Krystiana Lupy, ale od lat robię swój własny autonomiczny teatr. Więc jeśli do czegoś nawiązuję, do, do swoich wcześniejszych pracy. Katarzyna Kalwaty jest razem z nami. Opowiadamy o spektaklu Pulverkop, który mogą Państwo już zobaczyć w Nowym Teatrze w Warszawie. Jeszcze w tym tygodniu te przedstawienia tutaj w Warszawie będą grane, ale później pod koniec czerwca to samo przedstawienie będzie można zobaczyć w Teatrze Polskim w Poznaniu, bo to jest koprodukcja dwóch teatrów i też aktorzy, którzy grają w tym przedstawieniu są i z tej sceny poznańskiej, i z tej sceny warszawskiej. I myślę, że to dla Ciebie też było Ciekawe doświadczenie, czyli połączenie tych emocji, tych osobowości, a tu musimy dodać 11 osób na scenie, 10 osób aktorskich. Naprawdę każda z nich ma co zagrać. No, no Starałam się oczywiście rozdzielić ten materiał porówno. Oczywiście wszyscy grają poza Patrykiem Verhuntem i Babką i Norbertą von Hanenheimem wiele tych ról. I tutaj można powiedzieć, że z jednej strony to jest trochę o tym, że, że rzeczywiście my też bardzo wiele tych postaci w sobie... Mieścimy. Trochę tak jak Patryk Werhunt mieści w sobie też ten rodzaj dziedzictwa, które otrzymuje jako pewien rodzaj spuścizny rodzinnej, prawda? Ma jednego dziadka, ma drugiego dziadka, ma swoich niemieckich krewnych, swoich żydowskich krewnych, swoich holenderskich krewnych. W związku z tym tutaj ten palimpses, który się odkłada w ciałach nas wszystkich, jest też w pewnym sensie tutaj pokazany poprzez medium teatru, czyli poprzez fakt, że każdy z aktorów gra wiele tych ról. No, Mieliśmy się rzeczywiście e, w e, przypadku każdej z tych postaci, e, e, grających wiele ról, e, poszukać czegoś, co byłoby takim wspólnym kośćcem tej postaci. Czasami to jest właśnie idiom językowy, czasami to jest jakiś rodzaj tendencji, e, na przykład postaci grane przez Wojtka Kalarusa. E, to są męskie postaci. To jest na przykład dr e, Grabowski czy, e, czy profesor Schönberg, e, którego uczniem był Norbert von Hannenheim. E, no tutaj w przypadku Grabowskiego na przykład i profesora Szynberga, ról granych przez Wojtka Kalarusa, tym takim powiedziałabym kośćcem, e, e, niewątpliwie jest pewnego rodzaju słabość, e, czy pewnego rodzaju nadwrażliwość e, przykrywana poprzez, e, powiedziałabym w przypadku e, e, doktora Grabowskiego, który jest, e, zarządza szpitalem e, w Meseric oberwalde no to tutaj, e, tutaj on w pewnym sensie tą swoją słabość przykrywa, powiedziałabym, jakimś rodzajem e, wiary w system, w reżim. E, w przypadku e, profesora Szynberga mamy też w pewnym sensie system e, muzyczny, który on powołał do życia. Więc tutaj akurat nas interesowało to, jak można poprzez e, pewnego rodzaju język, poprzez, poprzez wiarę właśnie w system e, w pewnym sensie e, e, ukryć swoją e, męską nadwrażliwość. No w przypadku na przykład babki to jest Tą taką tendencją jest e, e, język e, traumy II i pierwszej wojny światowej. Ona mówi głównie poprzez poprzez ten, e, ten idiom językowy. Z drugiej strony na przykład mamy Norberta von Hohenheim, który przede wszystkim posługuje się rodzajem eseju muzykologicznego, zarówno w powieści Pulverkopf, jak i na scenie. Dlatego staraliśmy się e, też w tej pracy, w tym podziale materiału, o którym mówisz, pomyśleć w taki sposób, żeby e, też pokazać strukturę samej powieści, architekturę tej powieści, pokazać te wszystkie języki, bo właściwie ta powieść jest w taki sposób skonstruowana i Edward pracował nad nią przez 17 lat, że właściwie to mogły być cztery powieści i pierwotnie tak miało być. Potem zostały połączone w jedną spójną całość. Natomiast tutaj rzeczywiście no, mieliśmy takie szczęście stworzyć wspaniały zespół aktorski, bo z jednej strony aktorów nowego teatru, Jacek Poniedziałek w roli Patryka Verhunta, Wojtek Kalarus. Ja poniedziałek doskonale ci znany aktor ze spektaklu tak. Powrót do REMS. Głośne przedstawienie sprzed lat. Tak, powrót do REMS i, e, i oczywiście też e, Kaufman Podwójne Wiązanie, gdzie Genialne partneruje. przedstawienie w Nowym Teatrze. Tak, gdzie partneruje Majo Staszewskiej. E, e, hero murakami. W, niezwykle też przejmująca i parodystyczna e, figura w naszym spektaklu, również grająca wiele ról. E, potem aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu, czyli e, Alos Szozdak, e, Denis Kudienko, e, Piotr Kazimierczak, e, Barbara Krasińska i trzy osoby, właśnie cztery, które zostały zaproszone przeze mnie do tego projektu, które nie są e, związane z żadnym z tych instytucjonalnych teatrów i to jest wspaniały e, Krzysiu Aleksyn w roli e, Norberta von Hanenheima, e, Karolina Rzepa jako redaktorka, e, Bogusia Schubert jako e, babka, no i oczywiście Fryderyk Lutyński, który no, jest kompozytorem tego przedsięwzięcia, ale też występuje na scenie. I tutaj może dodam tylko, że Fryderyk Lutyński nie tylko gra swoją muzykę, ale on również dokonał rekonstrukcji utworów Norberta von Hannenheima w oparciu o e, to 20% tych utworów, które przetrwały i które były punktem wyjścia dla Frederika do takiej twórczej pracy związanej z odzyskaniem tego, co zostało zaginione. Katarzyna Kalwat w repertuarze w Polskim Radiu 24 opowiadała państwu o swoim najnowszym przedstawieniu Pulverkop w Nowym Teatrze w Warszawie i w Teatrze Polskim w Poznaniu. Kasiu, nie zdążymy opowiedzieć o twojej najnowszej pracy, ale to jest wspaniałe, że nie zdążymy, bo w takim razie będziemy mogli gościć cię ponownie w repertuarze. A tymczasem zapraszamy Państwa na Pulverkopf. Myślę, że to jest opowieść, w której można, można się zatopić. Katarzyna Kalwat była razem z nami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Martyna Podolska. Oczywiście słyszymy się za tydzień o tej samej porze. W repertuarze. Reklama. Marian, hmm? a gdzie mogę kupić Na ten... mediaexpert.pl.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 i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki w każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Jest 15.30. Komentarz. Jest z nami Tomasz Wypych, salon 24. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Witam Pana bardzo serdecznie. Przyglądamy się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tam odbywały się rozmowy pokojowe, a może inaczej. Rozmowy odbywały się w Islamabadzie. Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyły się fiaskiem. To jest dla Pana zaskoczenie, czy raczej tego się można było, czy należało wręcz spodziewać? No nie jest fiaskiem dla mnie, dla obserwatorów. pojawiło się nawet w przestrzeni publicznej takie określenie, że to w tej chwili, co się dzieje na Bliskim i Środkowym Wschodzie, no jest na Mabat, tuż już to dalej jest, to jest układanka. A za to Perskiej mówi się, że to jest taka gordyjska. To jest wszystko tak mocno skomplikowane, tam jest tak dużo interesów sprzecznych tak naprawdę wzajemnie, że te rozmowy miały być taką szansą na rozmowy wie pan, w dawnym stylu. Amerykanie są przyzwyczajeni do tego, że gdzieś tam się jechało do Camp David i załatwiało sprawy bliskowschodnie. W tej chwili tak to nie wygląda, a wynika to wszystko dlatego, że Chyba po raz pierwszy okazało się, że Stany nie są tak strasznie silne, jak się nam wydawało wszystkim, e, no, a Iran nie jest tak słaby. Jak my bardzo podejrzewaliśmy, no bo e, proszę zobaczyć, i nawet jeśli wierzyć prezydentowi Trumpowi, choć trudno wierzyć we wszystko, co on mówi, e, że ta człon e, irańskiej armii został pokonany, to jednego oni sobie, przepraszam za określenie, bardzo skutecznie razem, paraliżując e, całą zatokę perską i, i państwa, które tam w okolicy po prostu funkcjonują. W związku z tym to fiasko na pewno było do przewidzenia, bo myślę, że Amerykanie postawili warunki, na które Persowie, czy Iranczycy nie chcieli się zgodzić i tak to w ogóle... Tak, ten konflikt pokazał, że siła militarna to nie wszystko i przewaga militarna to nie wszystko Stany Zjednoczone nie zdołały zdobyć zaufania strony irańskiej oświadczył dziś szef irańskiego parlamentu, który przewodniczył delegacji swojego kraju podczas zakończonych, jak mówiliśmy, fiaskiem rozmów pokojowych w Pakistanie i cytat nie zaprzestaniemy wysiłków na rzecz trwalenia osiągnięć 40 dni irańskiej obrony. Koniec cytatu. Jak pan rozumie to ostatnie zdanie? Ja bardzo się cieszę i dziękuję panie redaktorze, że pan właśnie poruszył to ostatnie zdanie, dlatego że dosyć regularnie śledzę irańskie, te oficjalne i byśmy zobaczyli jak to wszystko wygląda, to na przykład ten samolot, żeby konkretnie powiedzieć amerykańskiej, który został strącony, jest pokazany jako jeden z kilkudziesięciu zniszczonych samolotów amerykańskich, które doprowadziły do tego, że Amerykanie się wycofywają. Więc ta narracja, i ta nie wiem, czy propaganda, czy ta informacja, która płynie ze strony ludzi rządzących Iranem do Irańczyków jest taka, że my te wojny po prostu wygrywamy na w świecie. Zwłaszcza, że nie doszło też do przekrożenia kolejnej granicy, czyli 20 wojsk amerykańskich na, do, do Iranu. I takie zdania absolutnie nie dziwią. To, co pan jeszcze powiedział, to jest istotna rzecz, że w tej chwili wojny nie wygrywa się tylko siłą militarną, taką bardzo brutalną i wprost, tylko bardzo dobrym rozpoznaniem. A błąd co polegał na tym, że ktoś Amerykanom mówił i przekazał, że Irańczycy są gotowi do rewolucji, że wszyscy są e, przeciwko władzom w Teheranie. A prawda jest taka, że jakbyśmy zobaczyli nawet strukturę narodowościową e, obywateli i, i Iranu, bo tak trzeba nazwać, to takich etnicznych persów jest tam około 65%. A dane, no, które są takie, jakie są, bo przecież to nie są prowadzone regularne badania opinii społecznej, ale jakieś darze są takie, że na 40% absolutnie ten, my to nazywamy reżim, a, a tam władze są po prostu wspierane, więc błąd był w ogóle założycielski w tej wojnie. No, Ona się nie powinna odbyć, dlatego że tam nie było odbiorcy tego, co Amerykanie dali, czyli tego ataku, obliczenia siły. Militarne i tak dalej, i tak dalej. Czyli strona amerykańska uznała, że wystarczy poruszyć jeden kamyk, żeby potem ruszyła lawina i żeby później społeczeństwo Iranu wzięło sprawę a. w swoje ręce. To był bardzo duży błąd, dlatego że proszę zobaczyć, że się, się wydarzyło. Irańczycy rzeczywiście czekali, ja mam możliwość rozmawiania z wieloma Irańczykami, na to, że Amerykanie, w ogóle Zachód też, ruszą się wtedy kiedy były te strasznie tłumione, brutalne demonstracje na początku roku. Nic takiego się absolutnie nie wydarzyło. To jest też podobna sytuacja, jak Zachód pełnił błąd w latach 50 na Węgrzech w Nawalżach, w 56 roku. W związku z tym e, Irańczycy stracili zaufanie, że ktoś ich wesprze. Ta wojna, która była, na ją no tam 12-dniowa, to nie była wojna, tylko to było niszczenie instalacji militarnych Iranu, która w ogóle nie miała wpływu na żadne społeczeństwo irańskie. A błąd, który się w tej chwili pojawia, to jest to, że no, zniszczono te dwa, trzy mosty, prawda, czyli infrastrukturę cywilną i państwo zwrócili uwagę, że na rozmowy e, samolot, który leciał, irańska delegacja, był tak e, skonstruowany, że na tych miejscach leżały zdjęcia dzieci zabitych przez Amerykanów na szkołę i ich spalone plecaki. I tam zdarzył się taki moment, że ta opinia społeczna rzeczywiście widzi, że ta wojna jest brutalna i Amerykanie też nie oszczędzają po raz pierwszy od lat zresztą e, cywilów i tej infrastruktury cywilnej, więc tam liczysz na jakieś takie oddolne poparcie tej inwazji amerykańskiej ze strony Irańczyków to jest naprawdę bardzo karkowna, karkowna wiaria oparła w tej chwili. Zastanawia mnie jedna rzecz. Jak mogło dojść do tego, że Amerykanie tak bardzo pomylili się co do nastawienia społeczeństwa irańskiego? Przecież tego rodzaju operacji nie prowadzi się w ciemno. To nie jest tak, że ktoś podejmuje decyzję z dnia na dzień. Przecież wcześniej prowadzone są na pewno działania, które mają na celu wysądowanie, czego można na miejscu się spodziewać. To tak się ode mnie. Jakbyś coś powiedział niepopularnego, to ode mnie, nie od pana redaktora. Jeżeli ma się tak silną osobowość prezydencką, jaką jest prezydent Trump, osoba, która nie przyjmuje wiadomości innych, niż by chciała usłyszeć, bo to ile? czy on dymisjonuje ludzi, którzy mówią inaczej niż on chce, to prawdopodobnie nie lubię tego słowa, ale dobrze to oddaje. On żyje w takiej bańce informacyjnej, w której generalnie to, co wymyślę, jest fantastyczne. Do tego dochodzi jeszcze rzeczywiście informacja Izraela, której mówi, że, że no, trzeba tam zrobić porządek. Z, tych, z takich błędów informacyjnych, z informacji wywiadu, których prawdopodobnie część nie dociera w ogóle, tych takich bardziej rzetelnych do prezydenta, no mamy w tej chwili to, co mamy. A taką ni niestety smutną w komentarze, czy tam z finansą jest to, jest w mojej opinii brak takiego oglądu strategicznego przez administrację amerykańską tego, czym jest Zatoka Perska. I to nie chodzi już nawet tylko o ropę, o te wszystkie surowce, które tam płyną, ale tak naprawdę to jest takie... Jeżeli w Europie, pod Europy Bałkany, to to jest pod świata, bo jeżeli tam się coś nie daje stanie, to, to będzie taki rozsadnik na mapę zobaczyć. Terroryzmu i nieszczęścia po prostu w całym regionie. Tam, przepraszam, że użyję takiego odwrotu, ale cud Boży jest, że tutaj pory Jordania jest takim spokojnym krajem i że Egipt w tym wszystkim nie bierze udziału, który naprawdę jest potężną siłą i jakoś na razie jest spokojny. Ale mówię, bez takiego myślenia strategicznego amerykańskiej administracji, Powoduje to, że na moment Saudowie tak potężne, najważniejszy w tym regionie mogą zastanowić się tak naprawdę, co oni z tego sojuszu ze Stanami poza tym, że kupują broń. I, i z tego wszystkiego weszła ta absolutnie z żadnego punktu widzenia niepotrzebna wojna, bo to nie będzie wygrała. No tak. Jak wspomnieliśmy te rozmowy, rozmowy, które e, toczyły się między stroną amerykańską a irańską i zakończyły się e, fiaskiem... Dobra. I jak stwierdził szef irańskiego parlamentu, równocześnie przewodniczący delegacji Iranu, Stany Zjednoczone nie zdołały zdobyć zaufania strony irańskiej. Chociaż, jak podkreślił strona irańska, delegacja irańska przedstawiła przyszłościowe inicjatywy. W tej rundzie negocjacji jednak one nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem. Jak dodał przewodniczący irańskiej delegacji, Waszyngton zrozumiał logikę Iranu i zasady. Teraz nadszedł czas, aby zdecydował, czy może zdobyć nasze zaufanie, czy też nie. O tym, jak tych 40 dni wpłynęło na sytuację w Iranie, ale też w Stanach Zjednoczonych i Izraelu porozmawiamy za chwilę, ale skupmy się przez moment na Pakistanie, bo tam właśnie w Islamabadzie odbywały się te rozmowy. W jaki sposób Pakistan został uznany przez obie strony jako miejsce godne zaufania, czy kraj godny zaufania? To jest taki kraj, w opinii w tej chwili no dopiero nam to wychodzi, światowej, w którym może łączyć różne kultury i różne sposoby podejścia do polityki. Bo tak Z jednej strony jest to absolutnie kraj islamski, tak czasami z takim islamem wojującym. Z drugiej strony jest to kraj, który no, pamiętajmy, że jeżeli była pierwsza wojna w Afganistanie, to absolutnie wspierał Stany Zjednoczone w walce ze Związkiem Radzieckim, czyli taki prozachodni. Z trzeciej strony to jest też kraj, który posiada to atomową i trzeba mu dać troszeczkę możliwości, no, decydowania, bo to jest jednak mocarstwo, które tam już stoi w blogach startowych, żeby jednak być takim mocarstwem światowym. Plus to, że to jest kraj, który jak będzie silny i wzmocniony choćby politycznie, to może z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych bardzo skutecznie blokować rosnące absolutnie Chiny i Indie. W związku z tym ten wybór Pakistanu wydaje się taki zaskakujący na pewno. To ja nie uwierzę, że ktoś to wcześniej przewidział, ale coraz bardziej racjonalny, dlatego że to jest kraj bardzo podobny jeśli chodzi o granice Europy i Azji i do Turcji, która jest no, coraz większym mocarstwem, umówmy się, to jest największa armia w NATO, która politycznie jest jednak takim trochę karłem, niewykorzystanym w polityce międzynarodowej i podobna sytuacja jest z, z, z Pakistanem, który w tej chwili może zacząć być taką, takim państwem przeciągniętym na tą stronę, powiedzmy, jaśniejszą demokratycznego świata. Więc ten wybór wydawał się bardzo dobry z każdego punktu widzenia. No, nie wyszły rozmowy, ale to nie jest wina pakistańczyków. Myśli pan, że w nieodległej przyszłości już może się zdarzyć, że Pakistan będzie pukał do drzwi pierwszej Ligi Światowej, tych krajów, które decydują o aktualnej sytuacji na świecie? Tak, to jest, jest kraj z z milionami obywatelami, tam są rzeczywiście te takie obszary nędzy i obszary przygraniczne, które są nie wiem jak to powiedzieć, ale takie trochę średniowieczne ze względu na sposób życia, ale generalnie to jest bardzo nowoczesny kraj z zaawansowaną technologią, który też, proszę zauważyć, może państwo tego tak nie śledzą, ale powoli uporał się z takimi wewnętrznymi problemami. Tam co chwilka dochodziło do jakiejś zmiany władzy, tam generał usuwał premiera, premier generała i tak dalej. Oni w tej chwili sobie już poza tym. I bardzo, bardzo mocno skupiają się na takim rozwoju gospodarki w tych obszarach, gdzie to może być. Więc to za chwilę może być kraj bardzo silny, tym bardziej, że no Afganistan, który przez parę lat, jak tam kraje zachodnie funkcjonowały w krajem Stabilnym, znowu pokazuje się jako ten ostatni takiej rewolucji nikomu kompletnie niepotrzebny. I na terenach Dawnego Związku Radzieckiego, ale też przecież on szara po prostu w Pakistanie. W związku z tym należy liczyć się z tym, że nawet tutaj Pakistan dostanie jakieś wsparcie, żeby być taką granicą, buforem między terroryzmem islamskim a tym, co jest potrzebne krajem zachodnim. Hmm. Pytam o rolę Pakistanu w przyszłości, bo mam wrażenie, że z naszej perspektywy Polski na pewno, być może też europejski to jest jednak kraj cały czas nierozstrzegany albo widziany dość słabo, a okazuje się, że już niedługo może odgrywać bardzo istotną rolę. Jeśli chodzi o konflikt amerykańsko-irański, a właściwie amerykańsko-izraelsko-irański, jak tych kilka tygodni tych 40 dni wpłynęło na sytuację w Iranie? Myślę, że w ogóle nie wpłynęło, jeśli chodzi o ten konflikt izraelski. Wiem, czy się skupili na tym, żeby bronić się przed tą taką inwazją, nazwijmy to powietrzną, amerykańską. To jak wpłynął ten konflikt, to się okaże dopiero jak ucisną armaty, bo mnie się wydaje, że jeśli mogę powiedzieć, Izrael popełnił taki bardzo strategiczny błąd, dlatego, że jeszcze w latach 70 Liban co może trudno w to uwierzyć, był nazywany Szwajcarią Bliskiego Wschodu. To był zasobny, spokojny, bogaty kraj. Jeden z niewielu, w którym żyli obok siebie muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi i wyznawcy różnych religii. I można było pójść taką drogą, ale Izrael nie chciał, jak postąpiono z Jordanią. Czyli gdy państwo nawet zobaczyli, to jest sztucznie wykrojony kraj tak naprawdę przez Brytyjczyków po mniej więcej II wojnie światowej, który jest krajem stabilnym. Tam jest monarchia, która bardzo inteligentnie potrafi Żonglować między interesami Bliskiego Wschodu, a Stanów Zjednoczonych i Zachodu. I wszyscy mówią, znawcy, eksperci, że tak spokojnie można było zrobić z Libanem, który byłby takim absolutnie buforem między mm, na przykład Syrią, która nie wiadomo, co będzie za parę lat, bo tam na razie doszło do zmiany władzy, to władza jest sława, między Syrią, Iranem, Irakiem, a Izraelem. Krajem, w którym się negocjuje jakieś układ, krajem, który ma silną gospodarkę, który silną gospodarkę. Natomiast w tej chwili to jest tak, że to jest kraj, który przestaje istnieć de facto Izraelczycy, Państwo pewnie to widzą, przesuwają w tej chwili granicę w sposób stanowczy, zdecydowano 15 kilometrów na północ, żeby mieć bufor. I tak naprawdę taktycznie, czyli w perspektywie może pół roku, roku, gdzieś tam Izraelczycy zyskają to, że Liban będzie spokojniejszy, ale strategicznie on zostanie są stanie rzucony w orbicie tego, co, czym będzie Iran po tej nieudanej wojnie, Irak i te wszystkie kraje, które na pewno nie będą prozachodnie. Więc tak już podsumowując, co drugie to może zdanie było, ale na razie według mnie ten konflikt izraelsko no na Iran nie ma wpływu, bo Iran zawsze był wrogiem Izraela, Izrael Irany, tu się nic nie zmienia, natomiast potem ta układarka naprawdę może się bardzo zmienić. A dlaczego właściwie te rozmowy toczyły się między delegacjami amerykańską i irańską bez udziału Izraelczyków? Ja się sam nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że to może być kilka powodów. Pierwszy to jest taki, że Amerykanie jednak po parunastu dniach tej wojny zrozumieli, że zostanie no, delikatnie mądrze poinformowani, niech służywać słowa oszukani, druga rzecz może błąd. być bardzo ładne, brakowało mi, dziękuję tego. Druga rzecz może jest też taka, że Amerykanie biorą na siebie ewentualny kompromis, który tam e, nawrą, bo Amery e, Izraelczycy nie są do tego gotowi, to jest po pierwsze, to nam jest bardzo wysoki procent społeczeństwa, poparcia tej, tej wojny. Po drugie rzeczywiście też personalnie chronią premiera Nataniahu, który ma potworne kłopoty cały czas przez ta wojna, przykryła te jego kłopoty sądowe, które mają być, w związku z tym, Izrael tam nie był potrzebny i myślę też, że po prostu irańczycy się na to nie zgodzili. Nie mają ochoty bezpośrednio negocjować ze swoim największym wrogiem. No tak, chociaż skoro negocjują z wielkim szatanem czy z wielkim diabłem, to mogliby i też z mniejszym. No tak, ale tego większego wie pan, bardziej się boją, bo mają większy ogień. Ma już trochę żartuje, ale myślę, że to z tego wynika. Mm -hmm. Pytałem o sytuację w Iranie, bo gdyby przyjąć za, wziąć za dobrą monetę wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, to trzeba byłoby dojść do wniosku, że właściwie Iran został pokonany, rzucony na kolana, że tam już mało co działa, armia obrócona w pył, także infrastruktura energetyczna bardzo mocno ucierpiała. Jak jest faktycznie? Faktycznie jest tak, że wydaje mi się, że Amerykanie nie zauważyli tego, co się wydarzyło na Ukrainie, to celowo o tym mówię, że wojna w tej chwili inaczej wygląda. To jest tak, że na pewno te duże związki taktyczne, czyli tam, nie wiem, dywizje, czołgów Abramsów mają rolę, ale proszę zobaczyć, co się dzieje tak naprawdę na froncie. To, to mamy takie mobilne jednostki wyposażone w drony wszelkiego rodzaju, latające, pływające i każde inne, powodują to, że można całkiem dużo armię zatrzymać. To było widać, jak flota czarnomorska podpłynęła do Odessy i uciekła, bo drony podwodne pływał. To jest jakby jedna rzecz. I Irańczycy, i przepraszam Państwa, korzystają z takich małych, labiryjnych jednostek. Tam jest podobno kilkaset szybkich łodzi motorowych, wyposażonych w sprzęt, który jest w stanie, nie wiem, nawet do lotniskowca strzelać To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nawet na zdjęciach satelitarnych widać bardzo silne budowle, jakich jest kilkadziesiąt, z tej ich aset. I się podejrzewają, że to są takie małe elektrownie zbudowane, które budują to, że na pewno nawet jak się zniszczy, czego sobie nie wyobrażam, elektrownie w Iranie, to tego prądu, tak kolokwialnie rzecz mówiąc, Iranczyków nie zabraknie. Oni są dobrze do tej wojny przygotowani i mi się wydaje, że też Iranczyka ja w tej chwili, mówię, nie zachłycięci taką prychą butą i pewnością siebie, wyciągają wnioski z tego, co się dzieje na świecie, bo proszę zauważyć, że od czasu Wietnamu, jak porównali tę wojnę, mamy Afganistan, Grenadę, Salwador, wcześniej Koreę, północną, Korea jako taką, Amerykanie płacą, prowadzą cały czas takie wojny ekspedycyjne. Wjeżdża bardzo silna grupa bojowa, obala władzę, wychodzi, nic się z tego nie dzieje. W tej chwili nie jest w stanie nawet tej władzy obalić, bo, bo, bo, bo, bo trzeba też pamiętać, że ten duch rewolucyjny, który w Iranie wyniósł ja Laków do władzy, był oddolny, więc tam poparcie społeczne, tak jak mówiłem, cały czas jest. Tak to wszystko wygląda, więc... Nie wydaje mi się, żeby to była łatwa władza do obalenia i żeby tego prądu Irańczyków zabrakło, na pewno jak zawsze ucierpią. A dlaczego w Panu odczuciu Amerykanie nie zdecydowali się ostatecznie na przeprowadzenie inwazji lądowej? Bo za dużo ofiar by ponieśli po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Tam za dużo Amerykanów by zginęło. To. No, oni mają też pamięć tego, co prezydent Kartes zrobił. Chciał uwolnić zakładników z ambasady amerykańskiej, tak? I te helikoptery się tam rozbiły nic z tego nie wyszło. Natomiast to nie jest taka bardzo prosta inwazja, nawet jakby geograficznie, od spojrzeć, to bo. Skąd by te wojska miały ruszyć, tak? Do Iraku sobie ruszyły z Kuwaitu, z Arabii, Saudyjskiej. A, a skąd miały do Iranu ruszyć? Z Iraku? Na pewno nie. Z, pa z Pakistanu? Też nie. Z Indii? Zupełnie nie. Tam nie ma skąd nawet tego technicznie zrobić, a prawdopodobnie taki desant... Nawet na wielką skalę. Ja nie jestem oczywiście ekspertem od spraw wojskowych. To byłby starty w pył po prostu, niezwyczajnie w świecie. Strona irańska mówiła, czy przedstawiciel strony irańskiej mówił, że nie udało się zdobyć zaufania w tej rundzie negocjacji. To oznacza, że będą kolejne rozmowy? Że jednak cały czas obie strony będą próbowały dojść do porozumienia na drodze dyplomatycznej? Nie bo każdy zostawia sobie furtkę tak? przy jakby to powiedzieć, no odwadze, nieobliczalności prezydenta Trumpa, to też może się okazać, że nie wiem, jakiej on broni tam użyje. Nie, nie przypuszczam, żeby użył e, nuklearnej, taktycznej nawet, ale może użyć jakiejś potwornej broni, zbombardować, nie wiem, Ispahan czy Teheran i rzeczywiście wtedy trzeba powiedzieć, że wracamy do rozmów. Natomiast to wszystko są takie deklaracje, panie redaktorze, szanowni państwo, oprócz dyplomatyczne, które trzeba wygłosić te formułki, bo prawda jest taka, że po obu stronach jest mnóstwo żołnierzy, Mnóstwo uzbrojenia i wydaje mi się, że ten konflikt ma już w tej chwili taką same są się siłę, jak te konflikty mają, że zatrzymanie go będzie bardzo, bardzo trudne i na pewno bardzo, bardzo długie. Zastanawiam się też, jak wygląda takie spotkanie na płaszczyźnie dyplomatycznej, w której biorą udział przedstawiciele zupełnie, ale to zupełnie różnych kultur, także jeśli chodzi o zabiegi dyplomatyczne, a to dotyczy w szczególności aktualnej amerykańskiej administracji. Irańczycy chyba mają zupełnie inne oczekiwania do przebiegu i charakteru tego rodzaju spotkań. Amerykanie chcieliby szybkich efektów, szybkiego sukcesu, tak żeby od razu po spotkaniu na konferencji można było ogłosić, że oto zakończona została kolejna wojna. Jak na to patrzy Iran? To się sprytnie zachowam. To jest pewnie pytanie do dyplomatów. Natomiast na pewno o negocjacjach wiem tyle, bo miałem przyjemność rozmawiać z dyplomatami, że przed spotkaniem już ludzi, którzy negocjują, przygotowuje się te punkty krańcowe, czyli tych, których nie dotykamy i tych, o których możemy zacząć rozmowy. I teraz biorąc pod uwagę tempo, które narzucił prezydent Trump, to prawdopodobnie to poszło wszystko absolutnie na żywioł. I spotkanie, tak jak rozumiem pana pytanie pana dyrektora tych dwóch kultur, powoduje, że tam naprawdę niewiele możemy... W tej chwili osiągnąć nie ma żadnego punktu, którego moglibyśmy wyjść. Proszę zobaczyć, jak są prowadzone trudne i okrutne, ale negocjacje na Ukrainie. Oni zawsze wychodzą od tego, że wymienimy wieńców. Cokolwiek tam jest. Amerykanie żadnej takiej propozycji nie złożyli, żadnej nie dostali i jak Irańczycy y, y, powiedzieli, że odblokujemy trochę tą cieśminę, to Amerykanie wczoraj tak wysłali w odpowiedzi dwa niczyściele no to nie są elementy negocjacji na pewno. Pan wspomniał o konflikcie na Ukrainie, o rosyjskim ataku na Ukrainę. Chciałbym jeszcze ten aspekt dołączyć, bo prezydent Zełenski nawiązał kontakt z krajami Zatoki Perskiej. Oferował swoje wsparcie w zakresie obrony przeciwdronowej. Czy Ukraina próbuje zbudować jakieś nowe mosty ze świadomością, że Amerykanie są trudnym partnerem w tym konflikcie? Znaczy, wydaje mi się, że akurat w mojej opinii tego backgroundu, że Amerykanie są trudnym partnerem, to w rozmowach ukraińskich nie ma. Natomiast na pewno Ukraina chce pokazać, że jest skuteczna i skutecznie walczy z bronią, która atakuje te kraje. Bo w tej chwili taki pragmatyzm ludzi rządzącymi Kuwaitem, Omanem i wszystkimi krajami o perskiej, nakazuje im chronienie tych państw po prostu przed atakami. I tu Ukraina pokazuje, OK, my wiemy jak to robić, zwłaszcza, że Amerykanie też przyjęli tę pomoc. Nie przypuszczam, żeby... Ukraina grała tu jeszcze na osłabienie Ameryki, bo to w jej przypadku byłoby samobójstwo jedną rzeczą, jak mogę powiedzieć. Ukraina ma pieniądze na funkcjonowanie jako państwo do połowy roku, tak? Renty, emerytury, wojsko i wszystko. W związku z tym nie, nie, nie myślę, żeby taką odważną grę prowadzić. Nie, nie, ja nawet nie myślałem o osłabieniu ewentualnym Stanów Zjednoczonych, tylko o nie? budowaniu nowych nie, nie, nie. sojuszy. Nie rozumiem, Szu, może ja się źle wyraziłem. O szukaniu nowych e, popleczników, którzy mogliby... To 100 pan ma rację. Nie tak jest. Oni budują tam sobie takie ukraińsko-zachodni e, zatot na ziemię, to tak sojusz. Absolutnie tak. Mhm. A to jest sensowny pomysł? To jest kierunek, z który może do Ukrainy trafić jakaś pomoc, czy to dyplomatyczna, czy militarna, czy finansowa? Moim zdaniem pod każdym względem sensownym, nawet takim pragmatycznym, że można tam budować drony po prostu ukraińskie, które nie mogą być mieć problem z produkcją, no bo Rosjanie bombardują fabryki zbrojeniowe na terenie Ukrainy. Bardzo, dobra, bardzo dobre zagranie, takie praktyczne I przepraszam za to jedno zdanie komentarza, no, powinniśmy się uczyć takiego podejścia do polityki. Co się wydarzy w najbliższych tygodniach na Bliskim Wschodzie? Amerykanie potrzebują sukcesu, może mówiąc nieco konkretniej, amerykański prezydent potrzebuje kolejnego błyskotliwego sukcesu, który mógłby światu obwieścić, a Irańczycy jak widać, okazali się znacznie silniejsi niż to było do przewidzenia. No bardzo bym chciał, żeby przed tym pytaniem wyszły tutaj reklama, ale to jest porządne radio i muszę o to powiedzieć, <śmiech> więc odpowiem. Mnie się wydaje, że Amerykanie po prostu rakiem się wycofają z tej wojny po cichutku, a prezydent Trump ogłosi, że wspaniali żołnierze zakończyli dzięki niemu dziewiątą czy już tam dziesiątą wojnę. Mówię zupełnie serio w tym momencie. Nie wygrają tej wojny Amerykanie. Byłoby absolutnym szaleństwem, gdyby się posunęli dalej, a nie posuną się dalej, bo są wybory cząstkowe w listopadzie w Stanach Zjednoczonych, a poza tym już nawet w tym ruchu MAGA są przeciwnicy. Prezydenta wczoraj taka pani nie chce nazwiska mówić, powiedziała, że prezydent powinien być raczej być w domu opieki niż rządzić krajem. No więc jakby to, to w tą stronę w tej chwili idzie, więc wycofają się tak jak wie pan, no są też na zdjęciach helikoptery wrzucali. Pod Saigonem uciekali. Będzie dokładnie to samo. Ze trzy lata temu, proszę nie wyobrazić, może cztery. To w podobny sposób w Afganistanu się wycofali. Tak to będzie. Naszą rozmowę zaczęliśmy od stwierdzenia, w którym powiedział pan, że Bliski Wschód dziś to jest piekielna układanka. Jak bardzo te kilka tygodni zmieniło sytuację na Bliskim Wschodzie? Bardzo zmieniło panie redaktorze, dlatego że ten układ, który wydawał się bardzo stabilny, bo tam były te islamskie kraje prozachodnie, muzułmańskie nie było w tym problemu. Zły Izrael, który się nie posował dalej niż do tej pory, po prostu nareszły wszelkie zasady gry, które były. Są takie głosy. Życzę panu doktora, redaktorowi oczywiście dłuższego życia, bo mnie już nie czeka, żeby prawdopodobnie to jest początek Izraela, który znamy, takie głosy są. Że też w przestrzeni 20-30 razy wiadomo, co Izrael będzie dalej. Dlatego, że też pokazał, że jest zdolny do wszystkiego i w opinii tych zwykłych obywateli, którzy tam są, nie w Izraelu, w krajach otaczających, że nie jest warty negocjacji. W związku z tym. Naprawdę to się. Zawaliło się to wszystko jak Doma Ekskart. To jest porównywalne. do tego już kończę, jak upadł komunizm w Europie. Nikt się tego nie spodziewał. Ta lawina poszła w sposób nieprawdopodobny. Porządek świata, który był 50 lat, miał być 150 drunów jak Doma Ekskart. I Mamy absolutnie teraz też świadomość tego, co się dzieje w tej chwili. A ma pan wrażenie, że po tych 40 dniach, plus minus, nastawienie tych pro-zachodnich krajów jakoś znacząco się zmieniło? Że rzeczywiście one teraz nabiorą dystansu do Stanów Zjednoczonych Martę czy szerzej do zachodu? Bardzo się zmieniło. Ostatnie 3-4 lata ten osobny program jest rozmowa. To były takie istnieje tkane porozumienia dwustronne, wielostronne między Izraelem, a konkretnym krajem. One w tej chwili po prostu uległy w gruzach. Tam był bardzo całkiem sensowny, przepraszam za ocenę, utkany sojusz między tymi krajami zobaczy, jeszcze warto na mapę czasami patrzeć, że z państwami Arabii Saudyjskiej no jest Jemen, który jest państwem dobrze wyposażonym w wojnę ekstremalną. Tam są huti, o których się mówi. Jest dalej chwilkę Somalia po drugiej stronie cieśniny, która blokuje Morze Czerwone, czyli kanał słucharski. To tam naprawdę dużo bardzo się zmieni. Głosy takie pragmatyczne z Europy, to francuskie są, że oni się bardzo cieszą, że... Mamy taki mix energetyczny oparty na wszystkie energii nuklearnej i my powinniśmy też to robić, bo zależność od tej ropy i gazu to nie jest najlepszy pomysł na gospodarkę. No tak, no tak. Powinniśmy wyciągać wnioski także w tej materii. To jeszcze krótko na koniec. Dopiero co... Donald Trump odwiedził kraje Zatoki Perskiej był tam przyjmowany jak król. Dosłownie i w przenośni zaproponowano mu też niemalże złoty samolot. Wyglądało to na dość głębokie porozumienie. Czy z tamtych entuzjastycznych chwil już nic nie zostało? Myślę, że niewiele zostało, no bo jak na, na kraje spadają bomby, co z tego może zostać. Ej, jakby pan jeszcze jedno zdanie pozwolił powiedzieć, co mhm. proszę zobaczyć, o ile część tych krajów Rzeczywiście, że jest gazu i z ropy, no to część takich krajów, że jest turystyki, tak? Bo w tej chwili jest taka moda do tej pory była, że składali się ludzie, nie wiem, dla dziecka na 18 lat, powiedz sobie chłopaku, Dubaj, zobacz jak to jest. Cała Ta lata, turystyka upadła, nieruchomości upadły. Te kraje są naprawdę w bardzo głębokim kryzysie. I teraz jak one mogą zaufać komuś, który tak naprawdę w sposób bezrefleksyjny tę wojnę rozpętał? Tam nawet nie było takiego dyplomatycznego poinformowania, że być może coś się będzie działo. Tak. Nikt się nie spodziewał o reakcji Iranu. I rzeczywiście, być może ma Pan rację, że to jest początek pewnych zmian, których skutki będziemy długo oglądać i odczuwać, i komentować. Tomasz Wypych, Salon24. Dziękuję Panu bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Reklama Nowa superhybryda BYD Atto2DMI